wymiany taboru, tak? Czyli te wszystkie, czy te kwestie związane z relacjami z społecznością lokalną, tak? Kwestie nawet te związane z utrzymaniem stabilizacją zatrudnionych. Także te wszystkie elementy w takiej ocenie spowodowali, że byliśmy na tym piątym miejscu. No fajnie, przed rokiem byliśmy na szóstym miejscu, także sądzę, że wyżej to już nie bardzo chyba nam będzie dane wejść. No ale generalnie tak, to jest satysfakcjonujące, to jest taka dobra ocena naszej pracy. Nie ma co przesadzać też. Tak zawsze są jakieś niedomagania, tak? ale generalnie sądzę, że można być zadowolonym z tego, z tego, z tej jakości, którą my dysponujemy. A ta jakość powinna się być polepszać, no bo mamy nowe autobusy. Pierwsze dwa, tak zwane y, sportobusy, tak? No, to jest taka nazwa oddająca to, co na tym autobusie jest naklejone. dobrze, bo połącznie w tym roku będzie aż 17, tak. no, aż, no po prostu 17 autobusów elektrycznych, tego nowego typu. Czym one się tak różnią y, od y, tych, tych, które już znamy? No, na pewno wyglądem, bo one wyglądają te, te nowe Wyglądają jak, jak takie zwykłe diesle, bo te, wcześniej, te wcześniejsze elektryki, to one się faktycznie różniły, tak? a, a te nie. No są bardzo podobne, ale trzeba dwa słowa powiedzieć. na temat autobusów elektrycznych. Autobusy elektryczne mogą mieć napęd bateryjny albo wodorowy, bo czasami mówimy, że autobusy elektryczne i autobusy wodorowe. Nie, to są również autobusy elektryczne, czyli tak porządkując e, te definicje, to autobus elektryczny z napędem bateryjnym. My mamy z napędem bateryjnym te autobusy. Są różne opinie, no niektórzy są e, takimi, e, e, no zatwardziałymi wrogami e, tych rozwiązań w zakresie autobusów etycznych i w części też mają rację, no ale można powiedzieć tak prawo e, zobowiązuje nas do tego, że miasta powyżej 100 tysięcy musimy kupować autobusy zeroemisyjne to my to robimy i tu nie ma co narzekać czy, czy dyskutować z czymś co, co e, nie można zmienić musimy jak gdyby podążać w kierunku tego w jakim e, prawo nakazuje nam e, iść to jest jedno, dalej miasto Gorzów nie mogłoby zawrzeć umowy z operatorem, który by nie spełniał warunku 30% taboru zeroemisyjnego od 1 stycznia 2028 roku czyli do końca 2027 będziemy mieć 30% i uwaga my będziemy mieli to w tym roku już tak? no i dalej nie będziemy ustawać będziemy ten tabor wymieniać na tabor zeroemisyjny, ponieważ ten tabor zeroemisyjny jest znowu ważne charakteryzuje się z, e, z dopłatą, przynajmniej tak było dotychczas no a tabor dieslowski trzeba było kupić za własne, za własne środki finansowe, z tym, że teraz już po prostu nie można je nabywać, ponieważ e, jak gdyby prawo nakazuje nabywać tylko autobusy zeroemisyjne zeroemisyjny. Czy autobus się różni od tego trybu? No głównie ne, tych różnic, które są istotne dla pasażera to za dużo nie ma, bo ich być nie może ale z tyłu jest taka tablica, gdzie jest kierunek jazdy tak, to jest dodatkowa dalej to, ten wystrój wnętrza jest taki bardzo przyjazny Oni wówczas był, ale co jest ważne mamy duże baterie jest tak, ta bateria jest o 600 kWh czyli to jest takich 6 dużych paków po 100 co umożliwia nam Realizację obsługi miasta przez całą dobę, czyli dla nas doba przewozowa to jest 19 godzinne godzinno wykorzystanie autobusu z reguły i to w, miesiąc, w ciągu dnia robi ten autobus 300-350 km i powinniśmy na tej baterii to zrobić bez konieczności ładowania. Nawet w takie mroźne dni, jak teraz mamy? Te mroźne dni nie są na nas problemem, bo uwaga, ten autobus jest zeroemisyjny, ale ma ogrzewanie na olej napędowy. Jest tak zwany webasto, no i tam ogrzewamy olej napędowy, czyli nie pobiera, nie pobiera prądu z baterii. No ale większe zużycie energetyczne jest na pewno, bo te opory ruchu są, jeszcze prędkość jest inna, są dużo, dużo, dużo większe. Pierwsze dwa już się pojawiły, one... Właśnie teraz już pojawią się na ulicach, tak? Tak, za chwilę jeszcze musimy skalibrować to z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Przedtem jak się kupił autobus, to no to co, to było, było szyldowanie w postaci tak zwanych i wziął je pracownik poszedł, wyjechał autobusem. Teraz to wszystko trzeba zestroić, trzeba zamontować biletomat, trzeba to wszystko zestroić z, z autokomputerem pokładowym. No Są takie roboty, które robimy. Nie ma jakiegoś takiego gwałtownego pośpiechu. Dla nas najważniejsze jest, żeby tą zimę przejechać w taki sposób, żeby nie było większych zakłóceń w ruchu. Tak, Ale te autobusy oczywiście najszybciej będziemy e, kierować do ruchu. Do 18 lutego miała być dostawa tych autobusów. Otrzymaliśmy je 6 lutego, także wcześniej na...